To są informacje Polskiego Radia 24. Zmarła Andrzej Olechowski, wieloletni minister, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął posef, poseł Litewka. Przez Polskę przechodzą wichury, służby są w pełnej gotowości. Jutro wiatr osłabnie. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec. Zapraszam. W wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski, były minister finansów i były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że Polska wiele mu zawdzięcza. Andrzej Olechowski współkształtował nowoczesną dyplomację i zabiegał bardzo aktywnie o członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej. W szczególności w NATO, bo on odbył gigantyczną pracę, jeśli chodzi o przekonywanie amerykańskich kongresmenów, senatorów do tego, żeby to członkostwo mogło się ziścić. Andrzej Olechowski był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a także ministrem spraw zagranicznych w drugim rządzie Waldemara Pawlaka. Jako minister gospodarki podkreślał, że Polacy nie powinni się dystansować od państw sąsiednich. Jest w Polsce czasem myśl, czy nawet marzenie, którego ja nie podzielam, że chcielibyśmy uciec z naszego sąsiedztwa, z naszego regionu. No, nie da się uciec z miejsca, w którym się mieszka. Moim zdaniem też nie ma potrzeby. My mamy akurat sąsiadów, których wielu by sobie życzyło. W czasach trudnych oni są trudni, ale w czasach dobrych to są sąsiedzi, z którymi można dużo zarobić. Andrzej Olechowski dwukrotnie kandydował na prezydenta Polski w styczniu 2001 roku wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w czwartek podczas jazdy rowerem został potrącony przez samochód. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym mężczyźnie grozić może nawet 8 lat więzienia. Podejrzany kilkukrotnie zmieniał swoje oświadczenia w trakcie przesłuchań. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej po kilkugodzinnym posiedzeniu zdecydował, że areszt jest konieczny. Decyzja jednak tylko częściowo odpowiada oczekiwaniom prokuratury, która domagała się bezwzględnego aresztu, przyznaje prokurator Bartosz Kilian. Obok spełnienia przesłanki ogólnej, czyli wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu czynu, zachodzą również przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania, a to przede wszystkim groźba wymierzenia mu surowej kary, która z kolei przekłada się na silną motywację po stronie podejrzanego do tego, by podejmować próby ucieczki lub Krycie się przed organami ścigania. Zgodnie z decyzją sądu areszt może być zmieniony na tzw. środki wolnościowe, jeśli podejrzany wpłaci poręczenie w wysokości 40 tysięcy złotych. Mówił Samuel Baron z Radia Katowice. 40 lat temu w nocy z 25 na 26 kwietnia 86 roku doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Awaria spowodowała skażenie rozległych terytoriów. Obecnie elektrownia jądrowa jest wygaszona, pracują tam jednak specjaliści. Rozmawiał z nimi Paweł Buszko. Bezpośrednio po katastrofie 40 lat temu nad zniszczonym czwartym reaktorem w Czarnobylu zbudowano potężny betonowy sarkofag. Przykrył on 200 ton zastygłej radioaktywnej lawy, pyłów i paliwa jądrowego. Istnieje niebezpieczeństwo, że sarkofag może ulegać erozji, dlatego niemal 10 lat temu nad pierwszym betonowym sarkofagiem zbudowano ogromną stalową konstrukcję o wysokości 110 i szerokości 260 metrów. Stan starego betonowego sarkofagu może ulec pogorszeniu, co grozi uwolnieniem radioaktywnych pyłów do atmosfery potężna stalowa arka ma temu zapobiec. Wyjaśniał mi jeden z budowniczych nowego metalowego sarkofagu Petro Britann. W wygaszonej czarnobylskiej elektrowni jądrowej wciąż pracują tysiące specjalistów. Elektrownia była czasowo okupowana przez Rosjan w 2022 roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio przygotowało podcast Czarnobyl. Prawdziwa historia. Po zimowej przerwie owce wracają na hale. na południu Małopolski. Rozpoczyna się sezon wiosennych redyków. Baca mistrzyni Anna Gruszka mówi, że to dla hodowców święto i początek sezonu pasterskiego. To jest zdecydowanie chłopiska robota, ale Joze jest kobietą, która pochodzi z rodu baców, Tu mój pra pradziadek Justy był bacą, pradziadek, dziadek. Dzisiaj mamy swój nas Radyk, taki pierwszy rozkany postanowiliśmy zrobić sze. Obecnie mamy w stadzie około 200 owiec. Będziemy robić słuchajcie oscypek na certyfikat. Oprócz tego robimy jeszcze gołki, punc i brindze, no i wiadomo, że są ze z tej bacówce i z musi też musimy Jutro obacowskie święto odbędzie się w Ludźmierzu koło Nowego Targu w Majówkę. Owce przejdą także przez Krupówki w Zakopanem, a na początek maja redyk zaplanowano w Szczawnicy. Ponad 120 razy interweniowała Straż Pożarna, usuwając skutki wichur przechodzących nad Polską. Służby pozostają w pełnej gotowości. Według prognoz w niedzielę wiatr ma osłabnąć. Dziś obowiązują ostrzeżenia na północy kraju i w centralno-wschodniej Polsce w sumie obejmują 13 województw.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 Oto szczegóły prognozy pogody. W niedzielę we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat 11 w centrum do 14 na południowym zachodzie. Wiatr już umiarkowany i dość silny porywisty w centrum porywy jeszcze do 65 km na godzinę, a na południowym wschodzie do 85, północno-zachodni i północny. W Polskim Radiu 24, 6 minut po godzinie 20. A obok mnie Rafał Bała, czyli sportowy weekend tuż, tuż. Dobry wieczór, Rafale. Witam cię serdecznie. Wiem, że dzisiaj będzie o dyscyplinie, która rzadko jest prezentowana i tak stała się no nieco de mode czyli o zapasach. Oczywiście zapasy, no masz rację, bo przecież były nawet zakusy, żeby zapasy wyrzucić z Igrzysk Olimpijskich, ale jakoś się obroniły, nic dziwnego. To są mężczyźni i kobiety, którzy mają mnóstwo siły, ale będziemy mówić także o innych sportach walki, bo przecież to właśnie był taki tydzień i pięściarstwo w Brazylii, ale także podnoszenie ciężarów, ten sport siłowy. No i będzie również o Idze Świątek, która niestety, niestety ma problemy zdrowotne i odpada. Mamy nadzieję, że to nie wpłynie na jej formę we French Open. Najważniejsze, że sportowcy Uprawiają sporty siłowe. Nie lubię, jak politycy uprawiają takie sporty. Mamy więc... tego siłowania w polityce, że też trochę jest. Rafał Bała. Zanim przejdziemy do tej publicystyki, do tego komentarza dotyczącego startu Polaków w różnych imprezach, to skrót najważniejszych informacji. Iga Świątek, jak mówiliśmy, skreczowała w meczu z Amerykanką Anli w trzeciej rundzie turnieju rangi WTA na kortach ziemnych w Madrycie. Polka z powodu problemów zdrowotnych poddała spotkanie przy stanie 6-7, 6-2, 0-3. Siatkarki Unii Opole zdobyły brązowy medal Ekstraklasy. W rywalizacji do trzech zwycięstw pokonały BKS Bielsko-Biała 3-1. W ostatnim meczu zespół z Opola wygrał w bielsko 3 -1. Dwóch, to pierwszy medal Mistrzostw Polski w dorobku Unii Opole. Tymczasem siatkarze Warty Zawiercie wygrali z Bogdanką Lublin 3 do 0 w pierwszym spotkaniu Mistrzostwa Polski. Rywalizacja w finale rozgrywana jest do trzech zwycięstw. Kolejne spotkanie 29 kwietnia w Lublinie. Lechia Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 1 do 2. Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice 1 do 1 w zakończonych spotkaniach 30. kolejki Ekstraklasy. O 20.15 Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Będziemy tę pierwszą połowę relacjonować. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia Białystok. Emilia Koterska w wadze do 80 kg i Damian Durkacz do 70 kg awansowali do finałów Pucharu Świata w boksie w Osdiguaçu w Brazylii. W półfinale Koterska pokonała Żibek Zaraskizy z Kazachstanu 5 do 0, a Durkacz wygrał także jednogłośnie z Francuzem Makanem Traury. Konrad Niedźwiecki został wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W wyborach, które odbyły się w Warszawie Niedźwiecki pokonał inną znakomitą Polską Żwiarkę Szybką, Natalię Czerwonkę. I będziemy mieli dziś oczywiście wypowiedź nowego prezesa, który do tej pory był dyrektorem sportowym Polskiego Związku Żwiarstwa Szybkiego. Porozmawiamy też o tym, co wydarzyło się na stadionie Narodowym wczoraj, czyli ten bunt prezesów Polskich Związków Sportowych wobec Polskiego Komitetu Olimpijskiego. odezwał o dymisję, no i porozmawiamy o tym z Leszkiem Blanikiem, ale będzie także mnóstwo innych ciekawych informacji, m.in. mecz na szczycie Basket Ligi Koszykarzy. Tymczasem kibice z Polski mieli większe oczekiwania wobec występu igii Świątek, która gdzieś skreczowała w meczu z Amerykanką Enli w trzeciej rundzie turnieju w Madrycie. Wierzą jednak, że polska tenisistka wróci silniejsza. Świątek z powodu problemów zdrowotnych poddała to spotkanie. O szczegółach Cezary Góriew. Iga Świątek przegrała z reprezentującą Stany Zjednoczone Lee w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Madrycie. Najlepsza polska tenisistka przegrała pierwszego seta 6 do 7, od drugiego wygrała 6 do 2, a w trzecim przystanie 0 do 3 poddała mecz. Iga wcześniej poprosiła o przerwę medyczną, rozmawiała z fizjoterapeutką, a następnie z lekarzem. To nie była żadna typowa tenisowa kontuzja, tylko po prostu gorsze samopoczucie, które nie pozwalało nie tylko zaprezentować na korcie wszystkie możliwości, ale ogólnie uniemożliwiało normalne funkcjonowanie. Naszym ekspertem jest Wojciech Fibak. Niestety, w Madryt po Stuttgarcie to jest taki kolejny turniej, pułapka. Trzeba grać bardzo starannie, bardzo starannie się ustawiać. Trudniej kontrolować piłkę ze względu na wysokość. Także no, smutno, pewnie złapała jakiś wirus. Wtedy to jest taka słabość ogólna, ta słabość idzie do głowy. Człowiek się źle czuje, wszyscy to wiemy. Ale ona przychodzi szybko, to 2-3 dni może męczyć, a potem, gdy nagle znika, to nie musimy tu liczyć dni do Rzymu, bo to wirus ucieknie, Iga go pokona i będzie zdrowa, więc nie boję się o to, czy wystąpi w Rzymie, czy w Paryżu, tak jak w kwestii Carlosa Alcaraza, który zaszokował cały świat tenisowy, wycofał się z obu tych turniejów. Wojtku, wierzymy, że Iga zagra i w Rzymie, i w Paryżu. Niech szybko wraca do pełni sił, tylko trudno będzie wrócić do najwyższej dyspozycji, odzyskać pewność uderzeń zwłaszcza z forehandu. Może w tej przerwie przyda się kolejna wizyta na Majorce w Akademii Rafaela Nadala. No, bardzo życzliwe słowo i mądre spadły z swojej strony, drogi Czarku, ale jedyną drogą, aby odzyskać pewność, ja tu mówię z moim 50 pięćdziesięcioletnim doświadczeniem tenisowym, to są wygrane mecze. Ogólnie przydałoby się nawet na majorce, aby rozegrała kilka spotkań sparingowych, nawet z tenisistami, z mężczyznami. Najlepiej to oczywiście wygrywać mecze, gdy się walczy o punkty, o te punkty WTA, bo one są najważniejsze w tych pełnowymiarowych turniejach, no bo zawsze sparingi, pokazówki to jest coś innego, ale też na pewno to pomaga. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie maja we Frenczo, bo tam przecież Iga Świątek gra właściwie jak u siebie. Można powiedzieć, to jest jej drugi dom, ale mamy nadzieję, że będzie zdrowa. Nasi zapaśnicy, ciężarowcy i pięściarze mocno weszli w sezon. To jest tydzień imprez mistrzowskich w tych dyscyplinach, a poczynania biało-czerwonych obserwuje Krzysztof Kozak. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. To od czego zaczynamy? No oczywiście od zapasów, bo ta Tirana też była takim dobrym domem dla naszych zapaśniczek. Spędziły tam kilka a jeszcze dni. A mi się kojarzy? Tirana, z tym, że Warszawa jest jedynym, stadi jedynym jedyną stolicą w Europie, która nie ma stadionu lekkoatletycznego Lekko z prawdziwego zdarzenia, a Tirana, Tirana ma. ma ten no stadion. Proszę, no ty zawsze do tej atletyki musisz nawiązywać, no ale okej, okay, w porządku. No ale też myślę, że z bardzo dobrymi doświadczeniami wróciły nasze zapaśniczki, bo one już wróciły. Wcześniej wróciły, wrócili klasycy, bez sukcesów, ale o tym za chwilę. Nasze panie zdobyły cztery medale, złote. Mistrzynią Europy została Magdalena Głodek-Liszewska w kategorii do 57 kg. W finale nasza zawodniczka z Pelplina pokonała Turczynkę Elwirę Sulejman, a dzisiaj tak mówiła na lotnisku o Kęcie w Warszawie. Niezmiernie się cieszę, to był taki nasz malutki cel, ponieważ tutaj razem z trenerem obraliśmy kierunek na Igrzyska Olimpijskie i fajnie, że udało nam się zrealizować go w 100%. Byłam dobrze nastawiona mentalnie, fizycznie bardzo dobrze przygotowana, no i wszystko się udało. No pewnie do historii polskich zapasów przejdzie taki obrazek, który wczoraj po tym finale mogli zobaczyć kibice, którzy śledzi, śledzili te walki, jak trener Adam Blok uniósł swoją zawodniczkę, wziął ją na ramiona i obieg dookoła Maty w geście właśnie pamiętasz? Triumfu. Chyba z Atlanty też było też, takie, takie zdjęcie Zawackiego, tak? Zawadzkiego, tak, tak, tak, czy... tak. Chyba, za, chyba właśnie Włodzimierza Zawackiego. albo Ryszard, Ryszard Wolny chyba wykonał taki spektakularny tak, tak. salto. Andrzeja Wrońskiego to raczej no to nikt to nie, nie udźwignął, więc to musiał być chyba Włodzimierz Zawacki, słynny diabeł, który no, mieszka tutaj w Warszawie, ale najczęściej przebywa w Radomiu, gdzie trenuje też młodych adeptów tej pięknej dyscypliny, ale posłuchajmy teraz trenera Adama, bloka jestem dumny, że spełniła Magda tutaj swoje marzenia, no i, i że jest mistrzynią Europy, no idziemy dalej, bo te, ta celebracja nie może długo potrwać, są dalsze cele, e, oczywiście igrzyska to są marzenia, tutaj nie ma czasu na, nie wiadomo jak celebrowanie, ale teraz sobie pozwolimy na parę dni celebrowania, że tak powiem, tego historycznego mówię dla niej przede wszystkim, ale i dla miasta i, i dla nas, dla klubu, dla Stowarzyszenia Sukcesu. Dwa srebrne medale, no a więc porażki w finałach, prawda, to jednak e, m, dziewczyny nawet o tym dzisiaj wspominały, że ta zawodniczka, która stoi na podium tuż po walkach ze srebrnym medalem to czuje się najbardziej smutna, no bo ona przegrała. Zwyciężyła ta, która zdobyła złoto, zwyciężyły te, które wywalczyły brąz, a te ze srebrnymi medalami jednak tuż po walce czują się chyba najbardziej smutne. No i takich emocji, takie emocje przeżywały Jowita Wrzesień w kategorii do 57 kg, i Wiktoria Hołuj, która zdobyła srebro w kategorii do 72 kg kilogramów. Jowita Wrzesień to jedna z tych najbardziej doświadczonych naszych zawodniczek. Ona już ma w swoim dorobku srebrny medal Mistrzostwa Europy, ma także brąz Mistrzostw Świata. No i była przecież na igrzyskach w Tokio. Tam bez medalu, ale cały czas liczy, że jeszcze coś osiągnie wielkiego w zapasach. Wychodząc miałam to poczucie, że mogę to zrobić. Dlatego tak też... To potem bolało, że się jednak nie udało, że była szansa, a niestety tym razem jej nie wykorzystałam, ale co się odwlecze to nie ucieszę. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszę Mazurka Dąbrowskiego. Wiktoria Hołuj wracała do rywalizacji po kontuzji, stąd na pewno też i rozczarowanie tym srebrnym medalem, ale z drugiej strony no już chyba tutaj w Warszawie zaczę zaczęła powoli oswajać się z tym, że to mimo wszystko drugie miejsce w Europie to jest jednak sukces. Ja jechałam z myślą o złocie i do każdych zawodów tak podchodzę. Na pewno chciałam powrócić w wielkim stylu po kontuzji i tak naprawdę w tej grupie seniorskiej stanąć na najwyższym stopniu podium. Udało mi się to ostatni raz w grupie młodzieżowej. Niestety przypadło mi srebro. Jest trochę niedosyt, ale myślę, że jeszcze raz udowodnię na pewno w przyszłości, że stać mnie na jeszcze więcej. No i brąz wywalczyła Natalia Kubaty w wadze do 65 kg. Ona pokonała francuskę Thibault. Wiedziałam ogólnie, że ta zawodniczka jest bardzo silna. Wygrałam z nią 11:6. Od początku chciałam pójść mocno w tą walkę. Była chwila dramaturgii, gdzie Francuska zaczęła mnie tuszować. Ale ja tak y, mam często na walkach, y, więc y, troszkę sama się wystraszyłam, ale dałam radę, przetrzymałam to i y, zdobyłam ten rozowym medal. Tuszować no i... to jak w szermierce, Tuż, tuż, tak? Nie no, tuszować, czyli to jest już bardzo zagrożenie, że zostaniesz Wystanie położony dołożą. na łopatki. No tuż to jest położenie na łopatki, na szczęście tak się nie skończyło. No ale ten bardzo dobry występ naszych pani ocenia brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro Monika Michalik. Dziewczynami wzięły to, co mogły, i... aż tyle. Coś fajnego, naprawdę. No wieczór piękny. Tak naprawdę cztery medale. Sześć dziewczyn walczyło tak naprawdę o medale. Dziewczyny dobrze, solidnie pracują, z głową, wiedzą, czego chcą tak naprawdę. I to też jest ważne właśnie w tym sporcie, żeby pokazać, na czym im zależy. No po prostu robiły swoje od pierwszej sekundy do końca. No tak, jak wspominałem, panowie przy paniach wypadli bardzo, bardzo blado. Wcześniej klasycy z tym piątym miejscem pochodzącego z Czeczeni, Maribeka Salimowa, no a dziś zmagania zakończyli wolniacy w repasażu. W kategorii do 70 kg Patryk Łęczyn przegrał z Bułgarem Michałem Naimem. Następnie w eliminacjach pierwsze walki przegrali Cezary Sadowski, Filip Szucki i Kamil Kościółek. Na, ponieważ ich rywale nie zdołali awansować do finałów, to oznaczało dla Biało-Czerwonych zakończenie zmagań, podsumowanie trenera Wolniaków Artura Albinowskiego. Niezbyt udane dla nas te zawody. Tak, Na pewno Patryk Ołęczyn no, w przebiegu walki no, była, to raczej Patryk prowadził na początku 3-0. Tak? W drugiej rundzie popełnił błąd, oddał punkty i wszedł w pozycję zagrożoną i go praktycznie już dwie minuty w tej pozycji zagrożonej przetrzymał do końcowej syreny, także praktycznie nie miał szansy już na, na odrabianie, no i w ten sposób przegrał. W ogóle, no tak troszeczkę pechowe te całe przygotowania były, bo nam wyskoczyło i Krzysztof Winkowski z powodu kontuzji kolana, jak Kamil Rybicki wyskoczył, no w ostatniej chwili złamał żebro, Kamil Kościółek miał na dwa tygodnie przed wycięty wyrostek też, praktycznie to tylko ambicja tego zawodnika, że chciał wystartować, bo praktycznie wycięty ten wyrostek dwa tygodnie do startu także no tak no całe te przygotowania że tak powiem już nam szły troszeczkę a skąd Aczkolwiek no mówię, mimo tych przygotowań no można było wziąć więcej, więcej z tych zawodów. No Trzeba powiedzieć, że na pewno raz zabrakło nam z, z, z, takiego, takiego szczęścia. Bo liczę, że limit jak to się mówi, pecha wyczerpaliśmy i, i, i na ten rok i że na świata może być lepiej. No my też na to liczymy, bo rzeczywiście jednak zapasy to jest jedna z tych bardziej medalodajnych dyscyplin, jeżeli chodzi o polskie dyscypliny olimpijskie. Aby to podium również było w zapasach w najbliższych igrzyskach olimpijskich Los Angeles. trzymamy za to kciuki, a teraz trzymamy kciuki za Artura Dyczewskiego, który też e, no, za młodo uprawiał zapasy z pewnością, ale dziś e, patrzy na zapasy na e, koszekarskim parkiecie, bo tam King Szczecin rywalizuje z Dąbrową Górniczą i to jest bardzo zacięty mecz. Witamy cię Arturze. Dobry wieczór, no jeżeli chodzi o moje zapasy to błyskawicznie zawsze byłem kładzony na łopatki, więc dałem sobie spoko, jeżeli chodzi o koszykarzy to tutaj tych zapasów, tych pojedynków siłowych pod tabcami pod koszami nie brakuje bo grają dwa dobre zespoły King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza końcówka drugiej kwarty, 45 sekund przy piłce Wilki Morskie no a Frajdel, Amerykanin, indywidualna akcja nie trafił spod samego kosza, ale jest zbiórka Mateusza Kostrzewskiego, piłka po obwodzie kto ociera do Jamego Rocha Amerykanin trafia za trzy i 65 do 53 King prowadzi z MKS-em Dąbrowa Górnicza, już ten sam wynik po niespełna 20 minutach gry wskazuje, że jest to bardzo ofensywny mecz, mimo tego, że te zespoły też potrafią dobrze bronić, ale tu dzisiaj postawiły na atak i na obronę na całym boisku, jest dużo biegania, mocny, agresywny pressing i dużo też przewinień fauli musi uważać, zwłaszcza główny center Kinga Szczecin, Serb, Nemanja Popowicz, bo on ma już na swoim koncie trzy faule i te wszystkie przewinienia złapał w pierwszej kwarcie. Jest to utrudnienie dla trenera Macieja Majcherka. Jak tutaj rotować swoimi zawodnikami, mając na uwadze to, że w zespole nks Dąbrowa Golicza też ci centrzy są bardzo dobrze, między innymi Adrian Bogucki i Montgomery, junior amerykański zawodnik. Teraz paulował Mateusz Kostrzewski, to też jest jego trzecie przewinienie, więc błyskawicznie opuszcza parkiety 21 sekund do końca drugiej kwarty. 14 sekund będą mieć na zakończenie swojej akcji gracze trenera Artura Gronka. Z boku boiska będzie gra wznawiana Luther Muhammad, już otrzymuje piłkę. To ten wyborny strzelec drużyny MKS-u ma już na swoim koncie 12 punktów, dobrze znany. na morzu Zachodnim, bo tutaj grał przecież w PGS Spójni Stargaz I teraz za trzy zamarkował rzut. Jeszcze oddał Muhammad piłkę do swojego partnera, który był lepiej ustawiony, ale nie trafił Jamari Thomas. Zebrali gospodarze i ostatnie sekundy. Jeremy Roach, sam indywidualna akcja pod kosz. Zablokowany już jest tutaj sygnał syrena, ale nim Roach śmiała ta syrena i nim został zablokowany, to Jeremy Roach był faulowany, a więc powinny być jeszcze dwa rzuty wolne, chociaż sędziowie się teraz naradzają. Czy to przewidzenie było w czasie tego z pojedynku, czy już po tym, gdy ten czas gry się skończył. 65 do 53, taki jest wynik na świetnej tablicy, ale być może, być może Jeremy czy będzie jeszcze oddawał dwa rzuty wolne i będzie oczywiście mógł zmienić ten wynik. Amerykanin zdobył 11 punktów, ale on nie jest najskuteczniejszym graczem Kinga. 14 ma na swoim koncie kapitan zespołu Tomasz Gielo w drużynie MKS-u Dąbrowa Górnicza. 12 punktów Czeka Martina Peterki i Amerykanina Lutera Muhammada. To są dwajnaskoczniejsi zawodnicy drużyny MKS-u Dąbrowa Górnicza, która walczy o fazę Trojow, która jest niewygodnym przeciwnikiem, która w pierwszej rundzie znalazła sposób na Wilki Morskie, pokonując u siebie w Dąbrowie Kinga po dogrywce. No i teraz trwa to oczekiwanie. Sędziowie już wracają, już spojrzeli na monitor jak to wszystko wyglądało i Będą dwa rzuty wolne dla Kinga Szczecin, bo ten foul był popełniony jeszcze w czasie gry. A więc przed szansą poprawy tego wyniku staje Jeremy Roach, rozgrywający ze Stanów Zjednoczonych, który dla którego to pierwszy sezon w Europie i pierwszy oczywiście w Kingu. Pierwsza próba wolna, rzutu wolnego udana, 66 do 53, ale Roach ma jeszcze jedną próbę, będzie wykonywał ten rzut. Rzut wolny i, i zapewne zrobi wszystko, żeby trafić piłką do kosza Rocz i trafia 67 do 53 dla Kinga. Szczecin w meczu z MKS Dąbrowa Górnicza. Mówił Artur Dyczewski, no to już jest spora przewaga. Czy przewagę? Mieli polscy pięściarze i pięściarki, no to się za chwilę dowiemy, ale na razie o ciężarowcach, wciąż w studiu Krzysztof Kuzak, bo tutaj też były rozgrywane Mistrzostwa Europy. No w Batumi. W Batumi, no i mamy mniej powodów do radości oczywiście, ja, ale jakieś no przebłyski tak. chyba były. No tak, dlatego, że podnoszenie ciężarów to też jest ta dyscyplina, gdzie zawsze zdobywaliśmy wiele medali, czy to na Mistrzostwach Europy, czy na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach Olimpijskich, to jedna z tych dyscyplin, które Zaraz po lekkiej atletyce jakby dominowały w naszym dorobku medalowym. Te Mistrzostwa Europy w Batumi dla naszych już się zakończyły, bo wczoraj ostatnie starty, no niestety nie mamy obsad we wszystkich kategoriach. No i tym razem nasi wrócą bez medali. Najbardziej optymistyczny występ młodej Martyny Dołęgi. Szóste miejsce w kategorii 69 kg. To nazwisko jest jakby bardzo znane w polskich ciężarach. Ojciec Marcin Dołęga to przecież brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Także medalista Mistrzostw Świata. No, największe nadzieje na medal wiązaliśmy z Weroniką Zielińską w wadze do 86 kg. To przecież mistrzynie Europy sprzed dwóch lat i brązowa medalistka imprezy tej rangi sprzed roku. Ale w Gruzji startowała tuż po przerwie spowodowanej kontuzją. Zajęła dziesiąte miejsce. Przypomnę, że to nasza jedyna olimpijka z Paryża w tej dyscyplinie. No to w ogóle było coś nieprawdopodobnego, że żaden mężczyzna wtedy do Paryża nie zdołał się zakwalifikować. Weronika, można powiedzieć, że dźwigała całą, całe polskie Polską ciężary. Tak, no i niestety ten Występ w Paryżu no, był fatalny. Myślę, że przeżyła go bardzo, bo przecież nie zaliczyła żadnego podejścia w rwaniu i tym samym zakończyła swój występ na olimpijskim Pomoście. Tutaj też zaczęło się bardzo niedobrze, bo dwa spalone podejścia w rwaniu, jakieś pewnie nerwy, może też jeszcze ta blokada związana z tą kontuzją. No ale ostatecznie dziesiąte miejsce, a występ całej kobiecej kadry podsumowuje trenerka Paulina Szyszka. Jeśli chodzi o start polskich reprezentantek, to ogólnie można powiedzieć, że ten start był dobry, na pewno na wyróżnienie zasługuje start Martyny Dołęgi, która w silnie obsadzonej kategorii wekowej do 69 kg zajęła wysokie szóste miejsce. Pozostałe dziewczyny dały na pewno z siebie wszystko na pomoście. Są to bardzo młode zawodniczki, bo to są zawodniczki rywalizujące jeszcze w grupie młodzieżowej, stąd też te zawody były dla nich cenne pod względem zdobywania doświadczenia i rywalizacji na najwyższym seniorowskim poziomie. Na pewno optymistycznie wyglądało rwanie w wykonaniu dziewczyn w podrzucie gdzieś tam te podejścia były rzadziej zaliczane, więc to jest też taka cenna informacja dla sztabu szkoleniowego. Pracujemy dalej i mam nadzieję, że z kolejnych zawodów wrócimy już z medalami i z uśmiechami na twarzy. Teraz mamy cenny materiał do analiz. I wyciąganie wniosków na przyszłość. No to tylko dodam, że w podnoszeniu ciężarów najlepiej z naszych panów spisał się Patryk Sawulski, który w kategorii do 94 kg zajął dziewiąte miejsce. Wspominałeś już o pięściarzach i pięściarkach. Są teraz na Pucharze, czy najlepsi z naszych, są na Pucharze Świata w i Iguasu w Brazylii. I tutaj dobre wieści: Emilia Koterska w wadze do 80 kg i Damian Durkacz w kategorii do 70 kg awansowali do finałów. Durkacz wygrał jednogłośnie z Francuzem Makenem Taraorem. Natomiast Koterska pokonała Żibek Żarazki z Kazachstanu, Także w jednogłośnie. No i w decydującej walce spotka się z Norweszką Sorensen. Natomiast Damian Durkacz będzie walczył z reprezentantem gospodarzy Rajsem. Aneta Rygielska odpadła w półfinale i Barbara Marcinkowska w wieczornej sesji jeszcze po walczy Mateusz Urban spotka się w półfinale z Brazylijczykiem Da Silva. To był Krzysztof Kuzak, który przeprowadził nas przez maty, ringi i, I, i pomost, pomosty. Tak, tak, tak, tak i pomosty, a, a teraz na murawę wprowadzi nas Marek Solecki, który relacjonuje mecz piłkarskiej ekstraklasy krakowie Pogoń Szczecin. Na razie po 14 minutach 0-0. Tor Lublin, choć pewnie też, ale te wszystkie drużyny w dolnej połówce, Korona, Lechia, Radomiak, Legia, Krakowia, Pogoń, Piast, Arka, Widzew, no i oczywiście Brugbet, który jeszcze, jeszcze zaświecił sobie światło, wygrywając spotkanie w Lubinie z Zagłębiem, dając sobie cień szansy na to, że może jakiś szalony pościg w końcówce udałby się i udałoby się pozostać w gronie najlepszych drużyn w kraju. Ale to oczywiście scenariusz bardzo mało prawdopodobny, bo to różnice punktowe. Na niekorzyść Słoni, na niekorzyść zespołu z Niecieczy e, już całkiem spore. No choć o trzy punkty mniejsze po tym wczorajszym e, zwycięstwie z zespołem Zagłębia w Lubinie. Akcja Krakowi, dobra piłka, ale nie zabrał się Batum z tą futbolówką. Ładnie wrzucił tam Perkowicz na 20 metr, przyjmował tę piłkę Batum i gdyby ją dobrze skleił, to byłaby szansa na sytuację sam na sam. A tak odskoczyła piłka wprost w ręce Korzok karu kilkanaście metrów od napastnika drużyny Krakowi. Padran z gry za nami. 0 do zero. jak mówiłem, no, e, aktywniejszą stroną Krakowia. Rywale, gdy przejmują piłkę dość długo, rozgrywają ją w ataku pozycyjnym. E, jakby szanowali piłkę, jakby chcieli jak najdłużej przy niej się utrzymywać. Jakby chcieli być może skorzystać z jakiejś szansy, która się pojawi. Ale e, robią wszystko, by nie pozwolić Krakowi znaleźć się przy piłce, by trochę wybić z rytmu zespół gospodarzy. Tyle Marek Solecki, a zatem 0 do 0 po kilkunastu minutach w Krakowie. Przypomnę, dziś korona Kielce podzieliła się punktami z GKS-em Katowice. Pory mi się 1 do 1, co potwierdza Jakub Rożek. Pierwsza połowa do zapomnienia. Niewiele działo się pod bramkami czy to Ksawiera Dziekońskiego, czy Dawida Kudły, ale 10 minut przed końcem tej pierwszej odsłony zaatakowali skutecznie zawodnicy GKS-u Katowice. Wrzuc z autu na wysokości pola karnego, Korony, zamieszanie, strzał któregoś z Katowiczan w słupek, dopada do piłki Arkadiusz Jędrych i pakuje ją do bramki Korony z najbliższej odległości. Jeden do prowadzą Katowiczanie i tak Takim wynikiem kończy się pierwsza część tego spotkania. Po zmianie stron Kielczanie ruszają do odrabiania strat i próbują nękać atakami obronę zespołu GKS-u Katowice. Nie udaje się z akcji, ale udaje się po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie z rzutu wolnego na dalszy słupek. Tam akcję zamyka Marcel Pięczek i w 66 minucie Pokonuje Dawida Kudłę. Jest remis 1 do 1. Nie widziałem powtórki. Proste. Wrzutka, strzał, bramka. Dlaczego to była bramka na 1-1, a nie na 1-0, 2-0? Tak wyszło z meczu. No, cały mecz kontrolowaliśmy pierwszą połowę, uważam, że zagraliśmy dobrą, no, ale co z tego, że kontrolujesz mecz, jeżeli, jeżeli druga drużyna strzela bramkę. Więc na pewno mamy nad czym tutaj pracować. Cieszę się, że zdążyliśmy wrócić, no, ale niestety szkoda, że nie wyciągnęliśmy trzech punktów. Trener Zieliński powiedział podczas konferencji prasowej, że na razie nie umie ocenić tego remisu, czy to był jeden punkt zdobyty, czy dwa stracone. Z czego to wynikało, że nie udało się tego kompletu punktów wywalczyć? Dobre pytanie. Trzeba będzie to przeanalizować na spokojnie, to obejrzeć wszystko tak jak mówię, no, pierwszą połowę uważam z boiska, że zagraliśmy naprawdę dobrą piłkarską. Utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuację, ale no, czasem to nie wystarczy. Czasem trzeba tego właśnie cwaniactwa, trochę doświadczenia właśnie przy takich fragmentach, żeby, żeby też te bramki nie padały, a żeby je zdobywać. Więc myślę, że po prostu tutaj z boiska ciężko nam zagrozić w sytuacji. My musimy popracować według mnie nad tymi sami fragmentami. Od tego momentu obydwa zespoły miały jeszcze kilka okazji na zmianę rezultatu i strzelenie tego gola zwycięskiego. Ale nie udało się ani jednym, ani drugim. Można powiedzieć, że sprawiedliwy podział punktów w Kielcach. Korona zremisowała z GKS-em Katowice 1 do jednego. Wydaje mi się, że nie byliśmy dzisiaj tak troszkę taką najlepszą wersją siebie. Trener GKS-u Katowice Rafał Gurak. Potrafimy na pewno na pewno grać lepiej, w szczególności w tych działaniach, kiedy, kiedy mamy piłkę. Dzisiaj troszkę to mi szwankowało i, i z tego może jestem niezadowolony, ale, ale znowu z samego przebiegu meczu, gdzie, gdzie uważam, że teren będzie sprawiedliwy, to nie będę gdzieś tutaj zbytnio przesadzał z ubolewaniem nad tym punktem, bo to jest bardzo trudny teren i łatwo się tutaj nigdy nie gra. Dzisiaj też pełny stadion to też chyba fajne dla kibiców i można było dużo zaangażowania, widać dużo walki. Były momenty pewnie i lepsze i gorsze na boisku w jednej i drugiej drużynie, dlatego naprawdę uważam, że jest OK. Cieszę się również, że drużyna jako całość daje egzamin w takim momencie, bo dzisiaj naprawdę przyjechaliśmy tutaj bez sześciu bardzo ważnych zawodników, ale ta głębia kadry że rzeczywiście ta kadra daje rady i, i zawodnicy, jeżeli grali mniej, to wchodzą i, i realizują te zadania, które mamy narzucone tyle, jeśli chodzi o to spotkanie. W Kielcach 1 do 1, Korona kontra GKS. Przypomnę, lech Gdańsk z Rakowem Częstochowa 1 do 2. Krakowia kontra Pogoń Szczecin 0 do 1. Już za chwilę będziemy w Krakowie, a w piątek Zagłębie, Brukbet Nieciecza 1 do 2. Jagiellonia Górnik 1 do 2. Przypomnijmy, w niedzielę jeszcze Wisła, Płock widzę w Motor to zespoły e, widzę przede wszystkim zagrożony spadkiem. Lech Poznań, Legia, czyli ten ligowy klasyk o 17 30 w niedzielę i w poniedziałek. Piast Gliwice, który też walczy o utrzymanie kontra walcząca o utrzymanie Arka Gdynia. Ligowy sezon w siatkówce dobiega końca. Dziś pierwszy mecz finału mężczyzn. Warta zawiercie nie dała szans Bogdance Lublin. O czym opowie Tomasz Gancarek? Warta zawiercie wygrała z Bogdanką Lublin. 3 do 0. Michał Michowiniarski. Trener warty razem z nami. Zwycięstwa do 19, 21 i 14. I nie boję się stwierdzić, panie trener, że to była siatkarska perfekcja. Jeśli nie perfekcja, to byliście o włos od tej perfekcji. Na pewno zagraliśmy kapitalne spotkanie i mimo nerwowego początku, później ustabilizowaliśmy naszą grę. Przede wszystkim, ja się cieszę, że zagraliśmy tak jak trenujemy przez cały tydzień, bo naprawdę było widać, że nasza forma zwyszkuje i gramy na treningach bardzo dobrze. Cieszę się, że przełożyliśmy to wszystko na mecz, bo to nie jest proste zawsze. Światkówkę oglądam pewnie ponad 20 lat, ale takiej sytuacji by w trzech setach zdobyć 25 punktów na zagrywce i blokiem, nie przypominam sobie. Dobrze zagraliśmy w tym elemencie, natomiast trzeba pamiętać też, że jeżeli gra się od siatki, to często blok jest wynikiem słabszej gry w ataku drużyny przeciwnej. Myślę, że oni potrafią grać dużo, dużo lepiej, szczególnie na piłce od siatki. Natomiast no, dzisiaj cieszę się, że ten element funkcjonował. Obydwa elementy i zagrywka i blok funkcjonowały bardzo dobrze. Jedyne pytanie, czy można grać dalej w ten sposób, tak dobrze na przestrzeni trzech, a być może czterech, pięciu spotkań. Nie wiem, my gramy dopiero drugi mecz dobrze, bo wcześniejsze spotkania mieliśmy dużo problemów i ta intensywność grania i troszeczkę też kłopotów zdrowotnych em, sprawiło, że ta nasza gra nie była perfekcyjna, natomiast też każdy mecz ma inną historię. Ja się śmiałem, że po meczu, w którą stronę wynik by nie poszedł, mógłbym powiedzieć, że to jest dopiero 1-0 i trzeba jak najszybciej zapomnieć i żeby wygrać Mistrzostwo Polski, to trzeba wygrać w trzech spotkaniach. Tutaj bitwa dzisiejsza na naszą korzyść, ale na pewno czekają nas jeszcze kolejne trudne. Marcin Komendę, kapitan Bogdan Kliublin, Zastanawiam się panie Marcinie, czy jak się dzieci, i będziecie rozmawiać po tym spotkaniu, już na chłodno, już bez tych nerwów, powiecie sobie... Nie mogliśmy więcej zrobić, bo dziś Warta była tak dobra. Czy jednak dojdziecie do wniosku, że kilka tych błędów było popełnionych i ta gra powinna wyglądać lepiej? Zawsze można coś zrobić więcej, więc na pewno nie, nie będziemy tego meczu analizować w kategoriach tego, że Zawiercie grało fenomenalnie, a my, a my nic nie mogliśmy zrobić, bo tak nie było. Mieliśmy swoje szanse, natomiast nie wykorzystaliśmy ich i dlatego Zawiercie dzisiaj wygrało. Natomiast myślę, że w tym momencie nie ma co też za dużo myśleć o tym spotkaniu, tylko skupicie się na kolejnym, drugim, drugim meczu, który będzie w środę, bo rozmyślanie, za dużo nam nie da, oczywiście możemy przeanalizować to, co zrobiliśmy źle, to, co można właśnie zrobić lepiej i, i po, pomyśleć o tym, jak przechytrzyć rywala, natomiast y, jest 1-0, także jeszcze nic nie jest stracone. No właśnie, jaki możecie mieć sposób na to, by warte zawiercie troszkę złamać, bo oni dzisiaj pokazali świetny blog, ale pewnie w większości przypadków na wysokich piłkach natomiast kapitalnie serwowali. Myślę, że tutaj chyba musicie wrócić do tych swoich korzeni, do gry, która była zawsze waszą domeną. No tak, na pewno musimy dobrze zagrywać przeciwko takiemu zespołowi jak zawiercie, wiemy, wiemy jaką mają siłę ognia. Wiemy, że jeżeli będziemy łatwo zagrywać, to oni też się będą nakręcać, bo, bo tak jest zawsze w siatkówce. Też będzie im się łatwiej grało na zagrywce, także no ta presja, presja, z naszej strony musi być, dzisiaj zawiercie pokazało dużo jakości, natomiast tak jak wspomniałem, to jest dopiero 1-0 i możemy wrócić do gry w tej rywalizacji. A ta presja na obronę Mistrzostwa Polski w Was jest? Nie, spokojnie, oczywiście jesteśmy mistrzami Polski, natomiast każdy sezon jest inny i przystępując do tego sezonu po prostu chcieliśmy grać dobrą siatkówkę i grać o najwyższe cele. Chcemy zdobyć mistrzostwo, natomiast na pewno nie narzucamy sobie nie wiadomo czego. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu i i to jest dla nas najważniejsze. Przypomnijmy, Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Lublin 3-0 i w serii do trzech zwycięstw prowadzi 1-0. No to jest przecież rewans za ubiegłoroczny finał, w którym lepsza była Bogdanka. W Lidze Siatkarek Euforia w Opolu. Tamtejszy klub Unii zdobył pierwszy w historii medal w rywalizacji o brąz. W decydującym meczu ograł dziś Bielsko-Białą 3-2 i w całej serii triumfował 3-1. Dziś najlepsza na parkiecie była Libero Unii Klaudia Dyduch. Przed sezonem bardzo mało osób wierzyło w to, że w ogóle będziemy w play -offie. Cieszę się, że sprawiłyśmy taką niespodziankę. Cieszę się, że cały sezon tak naprawdę bardzo dobrze grałyśmy. Pomimo kilku potknięć pod koniec ciężkiego ćwierćfinału z Mielcem, ale cieszę się, że byłyśmy wytrwałe w naszym celu i że zdobyłyśmy ten medal. Atakująca unika Katarzyna Zarośnińska-Król zdradza, że już przed sezonem rozmawiała o tym medalu z trenerem. Tu może potwierdzić trener Bartek, gdzieś tam przed sezonem rozmawialiśmy sobie w kuluarach i powiedziałam do niego właśnie, że chciałabym, żeby ten sezon był skończony moim dziesiątym medalem. Że marzę o tym, żeby z Unii zdobyć swój dziesiąty medal w karierze. Także gdzieś jakiś tam już wizualizacja tego była przed sezonem. Ja tego tak na głos nie mówiłam, bo czasami po pierwsze nikt by nie wierzył w takie rzeczy, że Unii może zdobyć brązowy medal. Natomiast taki był plan. Taki był plan, a jaki plan mają piłkarze Krakowi Pogoni Szczecin. Tam zmiana w wyniku od 19 minuty, Akosta strzelcem gola dla Pogoni, która prowadzi w Krakowie 1 do 0. Ten mecz relacjonuje Marek Sowecki. Akcja Krakowi kolejna. Zagranie w okolicę nar narożnika boiska. Wywrócony, faulowany Perkowicz, gwizdek sędziego. I będzie rzut wolny dla Krakowi. 7 metrów od chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. Może półtora, może 2 metry od bocznej linii. A więc taki prawie rzut rożny. Krótkie rozgranie rzutu rożnego tak czasem wygląda. Ja wrócę jeszcze do zachowania obrońcy drużyny Pogoni Szczecin. No nie wiem, on tam teraz usiadł na murawie, a więc może jednak jakiś uraz, ale wyglądało to na ewidentną próbę oszustwa z jego strony, bo po tym jak zwijał się z bólu i wydawało się, że potrzebne będą nosze, to po chwili zerwał się, wprawdzie podskoczył dwa razy na lewej nodze, trzymając się za tę prawą, a później popędził w środek pola karnego, jakby nic się nie stało, jakby był w pełni sprawny. No i teraz już ustawiony gdzieś w środku pola karnego w obrębie 16 Pięciu, sześciu graczy Krakowi. Rzut wolny, jak powiedziałem, z lewej strony boiska wykonywany przez Krakowie. 26. minuta spotkania. Pogoń prowadzi 1 do 0 na stadionie w Krakowie. Dośrodkowanie, blokowany jednak Perkowicz przy tej próbie uderzenia piłki głową. Dośrodkowanie Minczewa w ten sposób nie zostało zamienione na strzał w światło bramki rywali. No jednak ma problem. Yy, gracz drużyny Pogoni usiadł ponownie na murawie no i zobaczymy czy będzie za chwilę znowu próbował rozbiegać się ten te nogę e, na uraz, której tak się sta skarży, no tak, tak to próbuje zrobić, no i wygląda to całkiem nieźle, przyznam szczerze, zostawmy więc ten wątek, 27 minuta spotkania, Krakowia 0, Pogon 1 ciągle aktualny rezultat tej rywalizacji, Kożokaru wznawia rzutem od bramki z 5 metra e, grę no i mamy nadzieję, że rozbiega jednak te kontuzję. zawodnika. Pogoń prowadzi z Krakowią 1 do 0, jak sytuacja w Koszykówce, bo tam King Szczecin kontra MKS Dąbrowa Górnicza i Artur Dyczewski. A bardzo dobrze dla Wilków Morskich, bo King prowadzi 70 do 55 na 8 minut i 20 sekund przed końcem trzeciej kwarty. Nemanja Popowicz, serbski center Wilków Morskich wykorzystał pierwszy z dwóch rzutów wolnych. Za chwileczkę będzie miał jeszcze jedną próbę i drugi rzut. Także ląduje w koszu, mimo że ma trzy przewinienia na swoim koncie, to nie unika ostrej walki. No i też na nim złapał już cztery faule center MKS-u Dąbrowa Górnicza Mond Mary Junior i tu też jest sytuacja dla trenera Artura Gronka niezbyt dobra, zwłaszcza, że teraz chyba przewidzenie Adriana Poługuckiego, a więc kolejnego wysokiego gracza MKS-u. No i to się może później odbyć w tych końcowych minutach. Pierwszą kwartę King wygrał 33 do 29. Utrzymał już też w drugiej odsłonie, wygrywając ją 34 do 24. Nemanja, Jovan Nowak serbski rozgrywający Kinga do przerwy miał już 12, asem. No to jest król asyst naszej ligi. On wszystko widzi i ma największą frajdę z dobrego podania. Bardziej z podania niż ze zdobytych punktów. Teraz też gdzieś wypatrzył tam pod koszem swojego rodaka nemanie Popowicza. No i ten kolejny raz faulowany i będą dwa rzuty wolne, czy też piłka z boku, bo to było w akcji rzutowej, więc powinny być dwa rzuty wolne, ale nim będą te rzuty wolne, to jeszcze zmiany w szeregach MKS u Dąbrowa Górnicza. 7 minut 48 sekund do końca trzeciej kwarty dzięki jak przystało na lidera, prowadzi z MKSM Dąbrowa, górnicza 71 do 55. I to już jest spora przewaga, a nie milknął echa spotkania ministra sportu i turystyki z przedstawicielami związków sportowych. Wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie jednogłośnie przyjęto apel do prezesa PKOL Radosława Piesiewicza o podanie się do dymisji. W spotkaniu wzięło udział wielu mistrzów, szefów związków sportowych, wśród nich gimnastyk Leszek Blanik, którego zapytałem o aferę z Zonda Krypto i zamieszanie wokół PKOLu. Nie powinniśmy dojść do takiego momentu, w jaki sposób część, y, część środowiska wcześniej już apelowała, gdzie ja też w tej, tej, tej grupie byłem, ale w tej chwili jesteśmy jeszcze dodatkowi sytuacji. Ja przypomnę, że e, jednak prezes bez tak naprawdę zgody zarządu i bez zgody prezydium podjął decyzję o podpisaniu umowy z y, kryptowalutami, z onda krypto, no i się na tym temacie pośliznął, a że tak powiem uderzył w ścianę i myślę, że jeżeli brnął bardzo mocno prezes Radosław Pisiewicz w kierunku tej umowy, to teraz trzeba też podjąć chyba jakieś takie kroki e, odpowiedzialne w tym zakresie, no, no, mi się tak wydaje, no, sytuacja jest patowa. No właśnie, pytanie o sytuację do Ciebie, bo też jesteś we władzach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak to wygląda? Dlaczego? Mi, my was tutaj widzimy kilkadziesiąt osób, które mówią jednym głosem, a przychodzi co do czego zarządy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, po myślą o walnym zgromadzeniu, czy, czy jakieś wnioski i tam macie mniejszość. Jak to, jak to wygląda? Jak to się dzieje? Czy po prostu tak, jest, ułożone, tak są ułożone władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że nie można nic z tym zrobić? No to jest właśnie pytanie do tych osób, które nie do końca że tak powiem, później trzymają tą linię zgodnie z, z tym, co się dzieje. Mówimy o sytuacji sprzed upadku, można powiedzieć, zondy krypto. Ja myślę, że... że Teraz się że, zmieniło. No Ja myślę, że no, no jeżeli, jeżeli gdzieś tam ta informacja nadal nie będzie miała wpływu na, na pewne decyzje i pewne podejście i ogląd sytuacji, no to, to ja nie wiem, co jeszcze. Przypomnę, że tak jak wspominałem wcześniej, prezes podpisywał bez wiedzy zarządu, bez wiedzy prezydium umowę z onda krypto, więc jedną osobą wziął na siebie ciężar tej umowy i mamy teraz totalną klapę z tym związaną. Już na jest, nie jest to nawet kwestia, chociaż bardzo ważna wypłat yy, świadczeń dla olimpijczyków, dla medalistów olimpijskich, ale przecież jest to temat wizerunkowy. No przecież słyszałem w wypowiedziach pana prezesa, który mówił o tym, że sam utopił środki prywatne, a z drugiej strony Broni umowy, że on tej umowy nie rozwiąże. No przecież ewidentnie mamy prawo do rozwiązania tej umowy ze względu na szkody wizerunkowe dla naszej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski. To pewnie zadanie dla prawników, ale jest do wygrania na pewno. No 30 kwietnia się rozstrzygnie, bo wtedy ma być przelew do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chyba nikt się nie spodziewa, że ten przelew dotrze, no ale to już trochę będzie późno, prawda? Już ten wizerunek bardzo nas szarpnięty. No więc dlaczego nie, nie można było zwołać zarządu, prezydium? Żeby więcej osób wzięło odpowiedzialność, prawda, za zerwanie powiedzmy. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, no można było przecież zwołać szybko zarząd, prezydium, bezpośrednio po dacie wpłynięcia środków. Mielibyśmy czystą jasną sytuację. W tej chwili no, jakby jest unik, jeśli chodzi o organizację tego zarządu. My zobaczymy, jaka będzie reakcja tutaj po dzisiejszym spotkaniu. Szkoda trochę też twojej perspektywy jako byłego zawodnika, jako, jako mistrza, prawda, że ten sport i te organizacje sportowe w Polsce, przede wszystkim ta najważniejsza, jak polski komitet olimpijski, no, obraca się w popiół. No jest przykro bardzo, bo sam jestem tego, że tak powiem w środku tego całego kotła i ja myślę, że po prostu trzeba wziąć jakąś odpowiedzialność na siebie i i każdy z nas pojedynczy musi ją wziąć. Ci, którzy do tej pory nie byli przekonani do pewnych sytuacji, które, które w, moim, w naszej ocenie grupy pewnej zmierzają w nie w tym kierunku, no teraz mamy ewidentny pokaz tego, że to, co się wydarzyło, było fatalnym błędem. Oby te błędy udało się naprawić. Sporo błędów popełniano w Polskim Związku kolarskim na przestrzeni ostatnich lat. Przypomnijmy, to związek bardzo zadłużony, ale jest też flagowa impreza, która międzynarodowa w Polsce, czyli Tour de Pologne. Poznaliśmy sektor Czesława Langa, wyjątkową część pierwszego etapu tegorocznego kolorskiego Tour de Poloń. Jak będzie on wyglądać? Jaki będzie tegoroczny tur w ogóle? o to dyrektora wyścigu wspomnianego Czesława Langa spytał Andrzej Grabowski. Czesław Lang w rodzinnych stronach i Tour de Pologne, przypominamy, wraca do Kołczygów po prawie 30 latach. Co to dla Pana oznacza? Na pewno jest to dla mnie wielka sprawa. No, myślę, że no to też była taka prośba kibiców, z którymi wiele lat rozmawiałem. Mówią, dlaczego tylko południe Polski? Dlaczego na północy nic nie ma? Stąd taki pomysł, żeby wyścig był pod hasłem północ, południe. Startujemy nad morzem, kończymy na południu, kończymy w Tatrach. Oznacza to dla mnie bardzo dużo, ponieważ no, ten etap prowadząc e, i przeprowadzając ten etap, tak pomyślałem, żeby pokazać jak najwięcej z tego miejsca, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, e, gdzie chodziłem do szkół, ale w ogóle pokazać sam. Pomorskie opowiedzi trochę o historii Kaszu, bo jaki jest piękny region, no i dać radość ludziom. A wizualnie i sportowo czym będzie sektor Czesława Langa? No wizualnie będzie, będą piękne, piękne miejsca, będzie pokazany właśnie i zaczynamy tam od Parchowa, Puczno, Bytów, Bytowie oczywiście, mój pierwszy klub, ludowe zespoły sportowe, Baszta Bytów. Później wjeżdżamy do takiej miejscowości Gostkowo, tam spędziłem całe swoje dzieciństwo, tam chodziłem do szkoły podstawowej, tam właśnie w tym Gostkowie spotkałem takiego animatora sportu Aleksandra Silute, który pokazał mi, że sport jest piękny. Takich animatorów naprawdę teraz brakuje, że warto uprawiać sport. Jeszcze to nie było kolarstwo, ale generalnie sport, biegi jakieś, zawody lekkoatletyczne, coś. No i on mnie zaraził tym, żebym właśnie wystartował na damce mojej mamy na Ukrainie, w małym wyścigu pokoju. No i tak połknąłem tego bakcyla kolarskiego. Teraz skończyłem 70 lat i dalej kocham rower, kocham jazdę. Wsiadam na rower, jadę sobie stówkę i mnie to cieszy, jak miał, nie wiem, 20 lat. Także no naprawdę myślę, że to Gostkowo dla mnie jest bardzo, bardzo ważnym miejscem. Cieszę się, że przejedziemy przez nie. No i później wjeżdżamy do Kołczygłów, no wkołczy głowa będzie tutaj przy szkole mojego imienia, szkole podstawowej imieniu Czesława Langa, będzie rozegrana lotna premia, specjalna premia, taka też Czesława Langa, no a to miejsce jest, tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj jest kościół, w którym zostałem ochrzczony, gdzie chodziłem z mamą tutaj do tego kościoła. Był taki moment, kiedy on się spalił, pomagałem proboszczowi, żeby wy, wyremontować ten kościół i żeby zrobić, no, coś nowego i tutaj właśnie Pasquale Galbuzera, wielki rzeźbiarz, zrobił wnętrze tego kościoła, to jest fajne, bo to jest połączenie tradycji, bo ten Kościół ma ponad 300 lat, ale środek jest nowoczesny, tak? Bardzo piękny, rys z drzewa oliwkowego, ołtarz pięknie zrobiony z marmuru, taki któryś z Turcji, gdzieś ściągnęliśmy naprawdę coś takiego wyjątkowego. I generalnie wróciłem, moje życie toczyło takie koło, bo wyjechałem stąd poprzez Warszawę, gdzie studiowałem Legię Warszawa, pojechałem do Italii, mieszkałem ponad 15 lat w Italii i wróciłem z powrotem w to miejsce, nawet nie planowałem, to się samo wydarzyło i kupiłem taki stary dworek, który był ruiną, wyremontowałem ten dworek, później gdzieś tam drugi. No i teraz też oprócz tego, że oczywiście organizuję wyścig jestem rolnikiem, uprawiam, uprawiam ziemię, mam małą stadinę koni, kocham to miejsce i lubię uwielbiam tu przyjeżdżać. Mówię, życie zatoczyło takie koło, że stąd wyjechałem i tutaj wróciłem, także że naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. W tym sektorze Czesława Langa może dość mocno wiać, to akurat dla kolarstwa zawsze ciekawa, ale co pan czuje jako kolarz, pokonując tych kilkadziesiąt, około 60 kilometrów tego sektora, jak pan tam się czuje na tej, na tej trasie? Tą trasę znam od, od małego, już pierwsze wyścigi, nawet na tych rowerach takich e, na Ukrainie jechałem tutaj e, swój pierwszy wyścig, także na pewno są tutaj, no te wzniesienia nie są łatwe, bo wiadomo, że góra jest ciężka, zależy jak się szybko jedzie, nie? No i tutaj po tych obkach będzie duży ten pojazd, tego właśnie trochę bocznego wiatru i tak dalej, ten to może się rozrywać. No i też takie ściganie się do tej, do tej premii, to też może być bardzo, bardzo ciekawe. Także ten etap będzie na pewno, nie będzie takim etapem, że się przyjadą, kolarzy będą jechali spokojnie, tylko będzie dużo się działo. Bo po kolei są te trzylotne premie, tak jak w kartuzach, bytów, Polanów, które się zdobywa bonifikaty sekundowe. Do tego są również te premie, takie jak moja premia tutaj, takie, gdzie są poważne nagrody. Także myślę, że będzie dużo, dużo się działo. Nieśmiało możemy Państwu przypomnieć, że właśnie w Polskim Radiu pierwszy opowiadaliśmy z Czesławem Langiem o tym, jak mniej więcej będzie wyglądać tegoroczny Tour de Pologne. Więc pytanie trochę tak przypominające. Czym właściwie będzie wyścig Północ-Południe? Bo to Tour de Pologne w tym roku pod takim hasłem. No, Północ-Południe oczywiście. Startujemy z Gdyni, która ma swoje stulecie, ze skweru Kościuszki, i przejedziemy 240 km po Kaszuba. Będziemy kończyli Zachodniopomorskim, będzie Koszalin. Drugi etap będzie również bardzo piękny z Międzystroi do Szczecina i Meta na Wałach Robrego, czyli podjazd pod kostkę i Meta tam, czyli nie będzie łatwy etap. Tam będziemy jechali przez wiele fajnych miejscowości, Goleniów, Nowogard i tak dalej. Będzie ponad 190 km. Trzeci etap to można powiedzieć taki dedykowany też dwóm moim wielkim kolarzom przyjaciołom, Boleszek Piasecki, gorz Wielkopolski i Zbyszek Spruch, Zielona Góra. Która Wicemi Świata przecież, lubuskie, czyli też będzie piękny etap. No i później z Żagania jedziemy do Karpacza, to wiadomo, mamy Metę na Orlinku, dwa razy ją podjeżdżamy. No będzie bardzo ciężki etap, ponad 3000 przewyższeń na 60 km, także będzie fajny, ciekawy etap, już ten czwarty. Piąty etap, bardzo też piękny, bo z Opola I Meta będzie na Kocierzy, też ciężki, wymagający podjazd. Szósty etap, Królewski, bo jesteśmy w Bukowinie, Bukowina Resort, wjeżdżamy kilka razy pod Gliczarów, jeździmy takie podjazdy jak słodyczki, jak ząb, jak pitoniówka, no i finiszujemy w centrum i kończymy w wieliczce jazdą indywidualną na czas, także podałem Ci całą trasę, MJ. 83 Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. Tydzień wcześniej od 24 do 26 lipca odbywać się będzie Tour de Pologne kobiet. w Warszawie Katarzyna Zdzieboj i Macher klima triumfowali w zawodach chodziarskich Korzeniowski, Warsaw Race Walking Cup które odbyły się dziś. Rywalizacja toczyła się w międzynarodowym gronie, ale biało-czerwoni walczyli też o medale Mistrzostw Polski i rekordy kraju w nowej konkurencji, czyli w półmaratonie. Światowa Federacja stara się dostosować dystanse w chodzie do tych biegowych. Stąd pomysł rozgrywania chodziarskiego półmaratonu. W Warszawie bezkonkurencyjna była Katarzyna Zdziebu. Dwukrotna wicemistrzyni świata z 2022 roku. Wraca do wysokiej formy. Ustanowiła wartościowy rekord kraju. Godzina 35 minut i 49 sekund. Bardzo się cieszę, że udało mi się po raz kolejny obronić tytuł. Zawody były niełatwe. 11 dni po ostatnim starcie. Powiem szczerze, że też ta górka do podejście dawało się we znaki już w drugiej części dystansu. ale Szło mi się dobrze, kontrolowałam to wszystko, kontrolowałam tempo, rywalki, także ze spokojem doszłam do mety. Jestem bardzo zadowolona. Wśród mężczyzn Macher Benchlima również ustanowił rekord kraju, godzina 28 minut 58 sekund. A teraz przenosimy się na koniec naszej audycji do Szczecina. King kontra MKS Dąbrowa Górnicza. Artur Dyczewski jest na miejscu, no i Dąbrowa Górnicza odrabia straty, Arturze. Odrabia, odrabia, walczą dzielnie podopieczni trenera Artura Gronka. Zacięła się drużyna Wilków Morskich, jeżeli chodzi o grę ofensywną w ataku. Przecież w pierwszej kwarcie 33 punkty, w drugiej 34, a teraz zaledwie 13, a do końca trzeciej odsłony tylko minuta i 33 sekundy. Była już przewaga 18 punktowa, a teraz spadło do 10 oczek. To prowadzenie Kinga Szczecina, więc jest Dąbrowa Górycza jeszcze tutaj śmiało może myśleć o sprawieniu niespodzianki i o zwycięstwie w Szczecinie z liderem tabeli, bowiem to 10 punktów to naprawdę niewielka przewaga, zwłaszcza, że teraz będą dwa rzuty wolne dla zawodników MKS-u Dobrowa Godzicza, a konkretnie dla Amerykanina Luter Muhammad. On z kolei się nie myli. 19 punktów ma już na swoim koncie. 80 do 71 i teraz będzie bo, bo to był jeden tylko rzut po przewinieniu technicznym, a teraz będzie faulowany Jamari Tomasy wykonywał rzuty wolne, więc jest szansa teraz dla MKS-u Dąbrowa Górnicza, aby jeszcze wywrzeć presję na zawodnikach Kinga. Publiczność tutaj przeszkadza rozgrywającemu MKS-owi Dąbrowa Górnicza, ale ten sobie z tego nic nie robi. Amerykanin ze stoickim spokojem trafia do kosza. 80 do 72 dla Kinga na minutę i 33 sekundy przed końcem trzeciej kwarty. Relacjonował Artur Dyczewski, któremu serdecznie dziękujemy. To była Koszykówka w piłkarskiej ekstraklasie Krakowa jak gra z Pogonią Szczecin, końcówka pierwszej połowy, no i Pogoń wciąż prowadzi 1 do 0. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Paweł Szymankiewicz, Grzegorz Nowaczek, i Rafał Bała dziękujemy za uwagę, mówimy do usłyszenia, a na koniec oklaski dla polskich kibiców.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 Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Po reklamie. Autopromocja. We francuskim Montpellier od kilku lat obowiązuje prawo, które nakazuje deweloperom wznoszącym budynki socjalne, umieszczanie w projekcie dzieła sztuki o wyznaczonej, niemałej kwocie minimalnej. Czy taki pomysł udałoby się zrealizować w Polsce? Zwolenników obligatoryjnego włączania sztuki czy też rzemiosła artystycznego w nowo powstające budynki i to niekoniecznie tylko użyteczności publicznej nie brakuje. O tej idei w najbliższym magazynie Przestrzeń, Design, Architektura porozmawiamy z Hanną Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Poniedziałek 22.5. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Autopromocja.